Wachlas, yeah, I... tak. Gatunek, rozłóż ten produkt. Rozłóż go tak, wyścig miał kłosu, Gatunek, rozłóż ten produkt. Rozłóż go tak, wyścig miał kłosu, kłos, kłos, kłos, tak, tak Yo. Boże, świat jego powiew, ale o inny chodzi 1 0, 0 podziemny system wchodzi Chłodny powiew, bitu chłodzi O Jezu! O Jezu. Mroźno zastyga nawet mazut. Wie jednący wiatr zunie, pogłaci maść Wyrasta góra gór, wystarczy brać Rozwieje w głąb narodu na mapę spójrz Skąd tak nawiewa, skąd zunie ten brug Wtedy zrozumiesz jaką moc ma szum Wielki wachlarz nadciągnie tam mróz STO wachlarz, gatunek podaj dalej Głuchy telefon, zabaw się w zabawę Rozłóż go tak, by pokrył cały kraj My damy wiele z siebie, ty też coś daj Niech pozna wiatr każdy Pozna 102, by poznał każdy potraw smak. By Jaguar skoczył ofiarze do gardła, by góra zapchała się i dała ślad. Niech będzie jak w niebie, tak i na ziemi. Niech wachlarz powstanie, może coś zmieni. Więc popnij go W, N i O, W. Stu, stu, stu! W kierunkach stu popnij go! W kierunkach stu! Yeah. STO Kooperacja Bachla Bachla Bachla Bon Polska, proszę usłyszeć.